A dla mnie, jest pierwszy dzień tygodnia. Poważnie? Mhm. Mm Chodź, przejdźmy się na północ. W jakim celu? Spójrz tutaj. Gdzie? Dostrzegam piękne jabłuszko na tym drzewie. Ale to GMO? <śmiech> nie, nie w raju. Ale spójrz, jakie pyszne. <śmiech> nie, nie, nie. Nie chcę go. No ale czemu? Spójrzcie. Ja... jak ładnie wygląda. A... Mhm, mm mm -hmm. ale ja nie chcę. Raz już uniosłem głowę i co? Żałuję. Żałujesz? Tak, żałuję. Ale czego? No właśnie, czego? Więc chrzczono mnie. Łzy święcone spływały po głowie w imię rytuału. Danego mi, danego tobie. Czym jest chrzest? Nie oceniaj pochopnie. Toż to rytuał, lecz nie popadajmy w fobie. Mimochodem. Kościół przyjacielem, czy wrogiem. Sam wybrałem go, czy ktoś podsunął. Musiałbym poznać historię, wtedy mój świat by runął, co nie znaczy żeby przestał istnieć!